Cześć, jak się macie, co słychać? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie. Bardzo mi miło, mam na imię Piotr i zapraszam Was na podcast po polsku. Właśnie to tutaj robimy. Uczymy się języka polskiego. Uczymy się przez słuchanie i czytanie. Jestem pewny, że słuchanie i czytanie bardzo pomaga w nauce języków obcych. Sam również używam metody i do tego was zachęcam słuchajcie jak najwięcej, jak najczęściej, a na pewno zobaczycie rezultaty czasami na rezultaty trzeba poczekać kilka miesięcy, nauka nowego języka nie jest bardzo szybka nie uczymy się szybko nowych języków nowy język to skomplikowana sprawa, zresztą szybko czy wolno to po prostu kwestia czasu Jeden odbiera kilka miesięcy jako szybko A inna osoba odbiera to jako wolno Zatem trudno powiedzieć W każdym razie mózg musi przyzwyczaić się do nowych dźwięków Nowych znaczeń To wszystko musi trwać odpowiedni czas Nie dzieje się to na pewno z dnia na dzień Dlatego nie poddawajcie się, jeśli nie widzicie jeszcze postępów To znaczy, że trzeba słuchać dłużej Oczywiście łatwiej mają te osoby, które lubią słuchać Lubią język, którego się uczą, bo słuchanie ich nie męczy To sprawia im przyjemność Jeśli coś lubimy, to właśnie to sprawia nam przyjemność Niedawno rozmawiałem z moim przyjacielem z Andaluzji Gustavo nie uczy się polskiego, ale poznaliśmy się kiedyś w internecie I teraz czasami rozmawiamy ze sobą Kiedyś rozmawialiśmy o książkach i ja powiedziałem, że chciałbym nauczyć się bardzo szybko czytać Widziałem na YouTube, że są osoby, które w kilka sekund czytają całą stronę z książki i wtedy Gustavo bardzo się zdziwił i powiedział, że on nie lubi szybko czytać. Powiedział, że on tak bardzo lubi czytać, że robi to powoli. Mówi, że gdy czyta, to czas się dla niego nie liczy. Że samo czytanie sprawia mu wielką przyjemność Wcale nie chce jak najszybciej skończyć książki Wtedy pomyślałem On ma rację Myślę, że tak samo jest z nauką języków Jeśli ktoś lubi jakiś język Lubi słuchać albo czytać rzeczy w tym języku To... Nie myśli o tym, żeby jak najszybciej Nauczyć się tego języka I dalej już nic z tym nie robić Nauka języka dzieje się jakby przypadkowo Najważniejsze jest to, że używa tego języka To jest dla takiej osoby najważniejsze Używanie języka Taka osoba robi to jak najczęściej Bo sprawia jej to przyjemność Nie musi Motywować się Nie musi myśleć Pora przeczytać coś po polsku Dziś muszę nauczyć się dziesięciu słówek <śmiech> Nie Taka osoba Robi to Bo to lubi Czy jeśli Lubisz czekoladę na przykład To zapominasz ją zjeść? Wieczorem myślisz sobie O rady Muszę zjeść kawałek czekolady Bo dziś nie jadłem Zapomniałem nie, nie, to się nie zdarza, prawda? Po prostu jesz czekoladę, bo to lubisz Nie musisz o tym pamiętać Muszę wam powiedzieć, że Bardzo się cieszę, że dostaję od was wiadomości O tym, że lubicie słuchać moich podcastów Lubicie moje podcasty bardzo Wam dziękuję za te miłe informacje Bardzo to są dla mnie potrzebne wiadomości Cieszę się, że przysyłacie też do mnie nagrania Czasami dostaję pytanie, jak przesłać nagranie To bardzo proste, wystarczy, że wyślecie do mnie plik mp3 Albo jakiś inny plik audio Może być z Waszego telefonu myślę, że najłatwiej robić nagrania telefonem taki plik wyślijcie proszę po prostu na mój e-mail mój adres to mrrealpolishmaupa@gmail.com. nie wiem czy wiecie, ale ten dziwny znaczek, który znajduje się w każdym adresie e-mail po polsku nazywamy małpa tak samo jak zwierzę, małpa. Zatem proszę, przysyłajcie do mnie nagrania. To dla mnie wielka przyjemność słuchać jak mówicie po polsku. Dziś również posłuchamy nagrania. To nagranie dostałem od Nusmira. Zapraszam, posłuchajmy. Cześć Piotrze. Jak się masz? Zdecydowałem zrobić to nagranie aby podziękować Ci za wielką pomoc przy uczeniu się języka polskiego. Dzięki Twoim podcastom nauczyłem się rozumieć język polski, a też nauczyłem się trochę mówić po polsku. Mieszkam w Szwajcarii na brzegu jeziora Geniewskiego, ale pochodzę z Bośni i Hercegowiny, więc już mówię po jednym języku słowiańskim, i to dużo załatwuje pracę, kiedy idzie o nauce polskiego. Język polski uczę się od jeden rok i bardzo mi się podoba melodia polskiego i też lubię Polskę, bo to piękny kraj. W styczniu 2018 odwiedziłem Kraków, a w przyszłości chciałbym też odwiedzić Warszawę. Muszę jeszcze powiedzieć, że uczę się również innych języków jednocześnie z polskim. To są niderlandzki, hiszpański i bułgarski. I to wszystko ode mnie. Życzę wszystkim twoim słuchaczom dużo sukcesów w naukę polskiego. Miłego dnia. papa. Pa. Dziękuję bardzo Dusmirowi. Wielkie dzięki. Wspaniale mówisz po polsku. Masz bardzo dobry akcent. Mówisz, że pomaga ci to, że znasz już jeden język słowiański. To na pewno jest wielka pomoc Wiele słów na pewno jest podobnych Ale myślę też, że jesteś doświadczony w nauce języków Uczysz się jednocześnie trzech języków Znasz kilka języków Czasami pytacie mnie, czy to jest możliwe Uczyć się dwóch języków jednocześnie Jak widać, jest możliwe Uczyć się nie tylko dwóch, ale i trzech języków za jednym razem. Nusmir wie to najlepiej. Nusmir, dzięki. Dziękuję ci bardzo za nagranie i jednocześnie chciałbym przeprosić, że musiałeś długo czekać, aż zamieszczę je w podcaście. Jeszcze raz wielkie dzięki. Kochani, przysyłajcie swoje nagrania. Ja z przyjemnością słucham, jak robicie postępy, jak Mówicie po polsku Zachęcam was Do takiego wyzwania Do takiego challenge'u Dziś chętnie używa się słowa challenge Po polsku Chociaż mamy również polskie słowo Wyzwanie Ale wszyscy mówią challenge Wiem, że nagranie swojego głosu To jest właśnie challenge To jest wyzwanie A co dopiero, gdy jeszcze Dodatkowo mówimy w obcym języku to nie jest łatwa sprawa, prawda? Ale zachęcam was do tego Moi drodzy, teraz już chciałbym przejść do głównej części podcastu Pozwólcie, że opowiem wam historię człowieka, który żył 2300 lat temu Miał na imię Zenon i pochodził z miasteczka Kyotion, które znajdowało się na wyspie Cypr Zenon był handlowcem, miał swój statek, którym pływał między Cyprem i Atenami Kupował różne towary w Atenach i sprzedawał je na Cyprze I odwrotnie, przywoził też rzeczy z Kyoton do Aten i tam je sprzedawał w ten sposób zarabiał na życie Wszystko udawało mu się bardzo dobrze Miał dość dobry biznes Jednak pewnego dnia miał wielkiego pecha Spotkało go wielkie nieszczęście Podczas burzy jego statek zatonął razem z towarami To było w porcie w Atenach Zenon stracił wszystko, co miał Nie bardzo wiedział, co może teraz zrobić Nie miał pomysłu na dalsze życie Nie wiedział, co dalej Poszedł więc do biblioteki i zaczął czytać książki To ciekawe, prawda? Ilu z nas poszłoby do biblioteki W trudnym momencie naszego życia? Nie pamiętam już, czy już kiedyś opowiadałem wam o panu, który nazywał się Og Mandino. Og Mandino również znalazł się w swoim życiu na skraju przepaści. Stracił wszystko i nawet chciał popełnić samobójstwo. Ale poszedł właśnie do biblioteki czytać książki. Można powiedzieć, że książki uratowały mu życie On sam napisał potem bardzo, bardzo popularną książkę Najlepszy kupiec świata Ale dziś opowiem o Zenonie z Nie o Ogu Mandino Może kiedyś przyjdzie na to czas Dziś wracamy do Zenona z Kioton Tak jak powiedziałem, Zenon stracił wszystko co miał i zaczął czytać książki W tych czasach w Atenach było mnóstwo ludzi Którzy uczyli innych jak żyć Szukali odpowiedzi jak żyć To byli filozofowie Zenon poznał jednego z nich osobiście To był Krates, filozof Step Który miał swoją szkołę Szkołę cyników Zenon dołączył do tej szkoły, słuchał wykładów, ale po pewnym czasie zrezygnował. Potem poznał poglądy jeszcze innych filozofów, dużo się uczył. Wygląda na to, że Zenon po prostu szukał wskazówek, jak żyć. W końcu Zenon z kioton założył swoją własną szkołę, która... Yy, zaczęła być później nazywana stoicyzmem, dlatego że Zenon spotykał się ze swoimi uczniami w miejscu, które nazywa się Stoa po grecku. Pamiętacie, to było w Grecji, w Atenach. Stoa to była długa hala z kolumnami y w tej hali był bazar, można powiedzieć, miejsce sprzedaży, ludzie sprzedawali tam i kupowali różne rzeczy. Inne szkoły filozoficzne miały swoje specjalne miejsca, akademie, gymnasjon, liceum. Te nazwy coś nam mówią dziś, prawda? Ale Zenon spotykał się ze swoimi uczniami w miejscu publicznym, można powiedzieć na targu. Bo chciał rozmawiać z ludźmi Chciał dyskutować o tym Jak żyć najlepiej Z biegiem czasu Stoicyzm stał się jednym Z najpopularniejszych Nurtów filozoficznych Najpierw był popularny W starożytnej Grecji A potem stał się popularny W Imperium Rzymskim Stoicy byli Jednymi z najważniejszych Myślicieli w tamtych czasach na pewno słyszeliście o Senece. Seneca był filozofem, rzymskim senatorem, pisarzem. Szekspir inspirował się dziełami Seneki. Seneca był też wychowawcą i doradcą Nerona, rzymskiego cesarza. To niestety skończyło się dla Sedeki bardzo niedobrze. Neron zmusił Senekę do samobójstwa. Jednym z najbardziej znanych stoików był Marek Aureliusz. Jeden z niewielu władców, który jednocześnie był filozofem. Aureliusz pisał dziennik, który jest nadal czytany przez ludzi, którzy szukają inspiracji i wskazówek jak żyć. Aureliusz, chociaż był cesarzem ogromnego imperium, był człowiekiem o największej władzy na świecie. Mimo to żył bardzo skromnie. Marek Aureliusz i Seneka nie poznaliby stoicyzmu, gdyby nie epiktet, niewolnik, który przywiózł ideę stoicyzmu z Grecji do Rzymu. Pamiętacie, Epiktet był niewolnikiem. Potem został wyzwolony i Epiktet powiedział, zło to nie zdarzenie, które cię spotyka, lecz to, co robisz z tym zdarzeniem, jak na nie reagujesz. To bardzo ciekawe. Z jednej strony mamy niewolnika a z drugiej człowieka o największej władzy na całym świecie. Obaj w swoim życiu wyznają tę samą filozofię. Zatem coś musi być w stoicyzmie. Coś bardzo uniwersalnego. Na czym polega stoicyzm? Jakie są najważniejsze zasady tej filozofii? Dziś czasami używamy słowa stoik na określenie kogoś bardzo spokojnego. Kogoś, kto nigdy się nie denerwuje. Mówimy na przykład, on to znosi ze stoickim spokojem. To znaczy, że nie denerwuje się, nie wyraża swoich emocji. To jest jednak nie wszystko. To bardzo ważne dla stoicyzmu, ale to nie jest wszystko. Stoicyzm to system filozoficzny. Jeśli słyszymy system filozoficzny, to wydaje nam się, że to nie jest nic praktycznego, nic, co można zastosować w życiu. Muszę wam powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Ten system jest bardzo praktyczny. Jeśli pomyślimy o stoicyzmie, to jego ideę można przedstawić jako Metaforę ogrodu Dookoła ogrodu jest płot Według stoików to jest logika Czyli sposób w jaki Wszystko działa W naszym świecie Logika trzyma cały świat Tak jak płot okala broni ogrodu Stoicki sposób myślenia Jest broniony przez logikę Wewnątrz ogrodu Za płotem Mamy ziemię W której rosną rośliny To jest fizyka Fizyka według stoików To prawa Według których działa nasz świat Stoicy uważają, że Nie można mieć dobrego życia Jeśli nie rozumiemy praw natury nie wiemy, jak działa świat. Fizyka daje stoikom pożywienie, tak jak ziemia daje pożywienie roślinom w ogrodzie. Rośliny rosną, rosną w ogrodzie i rośliny są metaforą etyki. Starożytni filozofowie nie rozumieli etyki tak jak my rozumiemy to pojęcie dziś, Dziś mówimy, dziś etyka mówi nam, co jest dobre, a co jest złe. Dawniej to pojęcie było dużo szersze. Mówiło, jak należy żyć. Etyka to było studiowanie życia studiowanie, jak człowiek powinien żyć. Zatem dziś możemy powiedzieć, że owoce w ogrodzie to skutek. To jest to, co dostaniemy dzięki zastosowaniu przyczyn i nauki. Marek Aureliusz napisał tak. Usuń poczucie krzywdy, a usunie się krzywda. Dzisiaj po dwóch tysiącach lat nauka potwierdza te słowa. Istnieje terapia zachowawczo-kognitywna. Hmm, trudna nazwa, ale nieważne. Nie wiem, czy tak to się naprawdę nazywa po polsku. Po, po angielsku to się nazywa Cognitive Behavioral Therapy. CBT. Dziś wiemy, że emocje, myśli i zachowania wpływają... Na siebie nawzajem Aureliusz Wiedział to już dwa tysiące lat temu On wiedział, że Każdego z nas W życiu spotykają różne rzeczy Coś się wydarza I my ludzie Mamy jakieś opinie Na temat tych wydarzeń Odbieramy te wydarzenia Jako coś dobrego Albo jako coś złego to w jaki sposób odbieramy wydarzenia Jaką mamy opinię na ich temat To właśnie wpływa na nasze samopoczucie Ta opinia o wydarzeniu wpływa na to jak się czujemy A nie samo wydarzenie Nie samo zdarzenie Tylko opinia nasza o tym co się stało Może słyszeliście o książce Man's Search for Meaning Wiktora Frankla Wiktor Frankl był psychiatrą W tej książce opisuje swój pobyt w niemieckim obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej Cała jego rodzina została zamknięta w obozie zagłady Prawie wszyscy jego bliscy jego rodzina, ludzie, których znał wszyscy zmarli w obozie Wiktor Frankl przeżył Podczas pobytu Wiktor Frankl Robił notatki, zapisywał I starał się zapamiętać ludzi Którzy przeżyli I co? Co dało im siłę, żeby przeżyć? Co dało im wiarę? Dlaczego nie poddali się? Doktor Frankl po wojnie Stał się jednym z najważniejszych psychiatrów na świecie w swojej książce pisze o logoterapii Frankl mówi, że ludzie czerpią z życia przyjemność albo znaczenie Jeśli to właśnie przyjemność daje nam sens życia Wtedy mamy wielkie szanse, że nie będziemy szczęśliwi Nie będziemy zadowoleni z naszego życia Natomiast jeśli znaczenie będzie nas napędzało, jeśli znaczenie będzie dawało nam sens życia, wtedy mamy wielkie szanse na szczęśliwe życie. Viktor Frankl będąc w tak straszliwym miejscu, jakim jest obóz koncentracyjny, musiał codziennie pytać siebie: Jakie jest? Znaczenie mojego życia. Właśnie to dawało mu siłę przeżycia. Usuń poczucie krzywdy, a usunie się, zniknie krzywda. Tak powiedział Marek Aureliusz. Myślę, że to samo utrzymywało przy życiu doktora. Wiktora Frankla i innych ludzi, którzy przeszli przez piekło obozu koncentracyjnego Epiktet, ten filozof, który był niewolnikiem powiedział jest tylko jedna droga do szczęścia przestać się martwić rzeczami na które nie masz wpływu są rzeczy, na które mamy wpływ i takie, na które nie mamy wpływu. Mamy wpływ na nasze intencje i na nasz wysiłek. Na to, co robimy. Ale nie zawsze mamy wpływ na rezultat. Pomyślcie, pomyślcie o tym. Na przykład, chcecie strzelić do celu z łuku. Co mamy pod kontrolą? Możemy ćwiczyć strzelanie z łuku. Im dłużej ćwiczymy, tym celniej strzelamy, prawda? Możemy wybrać jak najlepszy łuk z dostępnych dla nas łuków. Możemy wybrać najlepsze strzały. Kontrolujemy łuk aż do ostatniej sekundy i wypuszczamy strzałę. W tym właśnie momencie nasza kontrola Nasz wpływ na to, czy strzała dotrze do celu się kończy Mogą wydarzyć się różne rzeczy Może powiać wiatr, cel może się poruszyć Co możemy zrobić? Stoicy mówią, że wycelowanie w cel Powinno być naszym wyborem A nie naszym pragnieniem Nie powinniśmy łączyć naszego poczucia wartości z rezultatami Jakie osiągamy Powinniśmy koncentrować się Tylko na tym Na co mamy wpływ Czyli na naszych wysiłkach A nie rezultatach Jeżeli robiłeś wszystko co mogłeś Powinieneś być zadowolony Bo nie masz do końca, do końca wpływu na rezultat Wyobraźmy sobie inną sytuację. Na przystanku siedzi dwóch ludzi i czekają na autobus. Autobus spóźnia się, czekają, czekają, czas mija, a autobusu nie ma. Obaj mają to samo doświadczenie, prawda? To samo zdarzenie ma miejsce w ich życiu. Autobus spóźnia się, tak samo dla obu ludzi. Jeden z tych ludzi jest bardzo zdenerwowany. Myśli, że traci czas czekając na autobus i to go bardzo denerwuje, irytuje. Jest zirytowany czekaniem na autobus i czuje się źle. On źle odbiera to zdarzenie. Jego emocje są negatywne i on sam przez to czuje się źle fizycznie. Drugi człowiek myśli inaczej. Autobus się spóźnia. To świetnie. Teraz mam więcej czasu, żeby się zrelaksować. Mam czas, żeby poczytać gazetę. Albo posłuchać podcastu po polsku. No, bo on akurat, tak jak wy, uczy się języka polskiego. Co za zbieg okoliczności. Obaj inaczej odbierali to samo zdarzenie. Zdarzenie, na które obaj nie mieli wpływu. Mieli inne emocje dotyczące tego samego zdarzenia. A przez to kompletnie inaczej czuli się w tym samym momencie. Jeden był szczęśliwy, zadowolony, a drugi był wściekły, zły, niezadowolony. Stoicy uczą nas, że to nie zdarzenia powodują to, jak się czujemy, ale to, jak odbieramy te zdarzenia, jak o nich myślimy. Jeżeli wydarza się coś, co wydaje nam się złe, powinniśmy postarać się znaleźć pozytywne strony. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że często denerwujemy się sprawami, które zupełnie od nas nie zależą. Dlatego możemy trenować nasz sposób myślenia. Każdego dnia mamy takie możliwości Planujemy wycieczkę do lasu A tu akurat w ten dzień pada deszcz Możemy się denerwować Albo powiedzieć sobie Świetnie, w takim razie zostadę w domu I poczytam książkę Albo pójdę porozmawiać Z kolegami, z którymi już dawno Się nie widziałem Myślę, że to Trochę przypomina Trening cierpliwości Cierpliwość Pozwala nam lepiej odbierać to, co nam się przytrafia, to, co nas spotyka w życiu Czasami w pracy spotykamy ludzi, którzy naprawdę nas irytują, którzy nas denerwują Możemy to wykorzystać właśnie do naszego treningu Możemy pomyśleć, świetnie że spotkałem tego okropnego człowieka. Teraz mam możliwość trenować swoją cierpliwość. To może mi pomóc, a nie zaszkodzić. Dzięki temu poznam lepiej samego siebie. To, że ten człowiek jest taki, jaki jest, nie zależy ode mnie, jest poza moją kontrolą. Jednak mogę kontrolować to, jak ja odbieram jego Obecność Czasami w pracy czekamy na promocję Czyli lepsze stanowisko Lepsze stanowisko to lepsze pieniądze Normalnie denerwujemy się Czy dostaniemy lepsze stanowisko czy nie Stoicy uczą nas, że powinniśmy myśleć inaczej Dlaczego? Bo sama promocja jest poza naszą kontrolą Szef może mieć zły dzień, może zmienić zdanie. Wiele rzeczy może wydarzyć się i nie dostaniemy lepszego stanowiska. To, na co masz wpływ, to jak najlepsze przygotowanie się do rozmowy z szefem. Pokazanie, że to ty powinieneś dostać to stanowisko. To kontrolujesz, więc do tego powinieneś się dobrze przygotować. Na tym Powinieneś się skupić Tak samo jest z miłością Nie możemy nikogo zmusić, żeby nas kochał Nie mamy na to wpływu Ale możemy być dla niego bardzo mieli. A to być może spowoduje, że ta osoba będzie nas kochać Czy rzeczywiście tak będzie? To już jest poza naszą kontrolą Stoicy pokazują nam, że wielka część tego, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie, zależy właśnie od nas samych. Jeśli czujemy, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić, wtedy czujemy się lepiej, czujemy się bardziej szczęśliwi. Żyjemy w świecie, w którym reklamy mówią nam, że najważniejsze są rzeczy, którymi się otaczamy Codziennie reklamy pokazują nam Najlepszy, najnowszy model samochodu, najnowszy laptop Najnowsze komórki, buty, ubrania, jedzenie To nie ma końca Zawsze będzie nowszy samochód Większy dom do kupienia Te pragnienia nigdy nie mają końca Zauważcie, że rzeczy nigdy tak naprawdę nie należą do nas To wszystko może być nam odebrane Jeśli myślisz o sobie, biorąc pod uwagę rzeczy, które masz Co będzie, jeśli stracisz te rzeczy? Co pomyślisz o sobie? Co będzie, jeśli stracisz samochód, dom, pieniądze? Dlatego musimy nauczyć się, jak budować nasz charakter, jak być miłym, dobrym, uczciwym. Ktoś może ukraść nam samochód, możemy stracić pieniądze. Jedyna rzecz, jakiej nikt nam nie zabierze, jest nasz charakter. To nasz charakter mówi o tym, jacy jesteśmy, nie to, co mamy. Ale właśnie to, jacy jesteśmy, nas definiuje, nas określa. Mówi o tym, jacy jesteśmy. Dziś wygląda na to, że daję Wam wskazówki, jak żyć, co powinniście robić. Nie taka jest moja intencja. Chcę pokazać Wam, jak myślą stoicy. Mi się to bardzo podoba. Takie, Właśnie podejście do życia bardzo mi się podoba Ale to nie znaczy, że każdy musi właśnie tak postępować Wybór należy do każdego z nas Ciekawe jest to, że tak dawno temu 2300 lat temu W Atenach, w starożytnej Grecji Było tak wielu myślicieli Tak wielu filozofów Różne szkoły, różne sposoby myślenia, stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm, wiele różnych dróg życia, różnych sposobów widzenia świata, różnych sposobów szukania szczęścia. Ta kultura wciąż wywiera ogromny wpływ na ludzi. Kochani, w ten sposób kończymy już Filozofowanie na dziś Kończymy już nasze rozmyślania o życiu Kończymy też dzisiejszy podcast Ale jeszcze zanim się z wami pożegnam Chciałbym podziękować Cape za niesamowity komentarz Ten komentarz możecie znaleźć na dole strony Z moim kursem 100 jak po polsku Komentarz jest dosyć długi, jest napisany po angielsku, ale pozwólcie, że przetłumaczę kawałek na polski, bo za każdym razem, gdy czytam ten komentarz, to sprawia mi to wielką przyjemność. Gabe pisze tak. Właśnie skończyłam 100 historiek po polsku i muszę powiedzieć, że to Naprawdę zmieniło dla mnie wszystko. Pierwszy raz zaczęłam uczyć się polskiego ponad dwa lata temu, używając wszystkich zwyczajnych metod. Podręczniki, książki do gramatyki, darmowe aplikacje, Duolingo itd. A nawet miałam prywatnego nauczyciela przez Skype. Wszystko to było trochę pomocne, ale po sześciu miesiącach Poddałam się Czułam, że to jest ponad moje siły Byłam sfrustrowana I winiłam za to ten Trudny Trudny jest w cudzysłowie, Ten trudny język Czułam, że wiem dużo o języku A nie czułam, że mogę mówić Albo rozumieć w tym języku Po sześciu miesiącach Na szczęście Motywacja, żeby zacząć od nowa wróciła Ale bałam się, że znowu poddam się z jakiegoś powodu Wiedziałam, że muszę znaleźć inną metodę Znalazłam Piotra i jego stronę Poprzez moją ulubioną stronę do nauki języków Link Piotr i Steve Kaufman, założyciel Link Wierzą w tę samą metodę nauki. Więc zdecydowałam się spróbować 100 historyjek. To była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Ten kurs zrobiony przez Piotra jest genialny. Już po kilku miesiącach z tym kursem czuję postęp i rozumiem szybciej niż kiedyś. Rzeczywiście, po raz pierwszy rozumiem i mogę mówić w języku. Polski, na Polskim, nawet jeśli jest to tylko podstawowy poziom Ale co najważniejsze, nauczyłam się bardzo cennej lekcji Tak, polski jest trudny, przynajmniej dla osób anglojęzycznych Ale to nie wina języka Wszystko zależy od metody Słuchanie i czytanie mnóstwa materiałów jest kluczem do sukcesu. Zaczynamy łatwo i powoli robimy postępy. I to jest właśnie to, co ten kurs robi. Naprawdę nie mogłabym być bardziej szczęśliwa z tego kursu i bardziej wdzięczna Piotrowi. Wielkie dzięki dla Ciebie, Gabe. Twoje doświadczenie jest identyczne z moim. Myślę, że wiele osób ma podobne doświadczenia z nauką języków obcych. Najpierw zaczynamy złą metodą. Dlaczego tak jest? Dlatego, że takiej metody uczą nas w szkołach. Potem myślimy, że problem jest w nas. Ja tak myślałem. Myślałem, że nie jestem zdolny, że... Po prostu nie mogę nauczyć się innego języka Albo myślimy, że to język jest za trudny dla nas Tak jak myślała Gabe Ale to wszystko nieprawda Dziękuję jeszcze raz Gabe Nie wiem czy słuchasz, ale zrobiłaś mi naprawdę, naprawdę ogromną przyjemność Dalej Gabe pisze, że będzie kontynuować naukę, że zapisała się do klubu VIP, że ma też kurs 365 Daily Polish Listening. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo się cieszę, że mogłem Ci pomóc i bardzo, bardzo Ci dziękuję za wspaniały komentarz. Naprawdę, naprawdę... Bardzo mi było, było to czytać Wielkie dzięki dla Was wszystkich Dziękuję, że jesteście Dziękuję, że słuchacie podcastów Że korzystacie z mojej pomocy Bardzo się cieszę, że mogę Wam pomagać Dzięki Bez Was to wszystko nie miałoby sensu Zawsze to powtarzam Trzymajcie się zdrowo Piszcie do mnie Czekam na Wasze nagrania I oczywiście na komentarze Jesteśmy w kontakcie to tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem. pa. pa. To był podcast Real Polish. Po no więcej informacji zapraszam na realpolish.pl